pan Kazimierz Karasek, konstruktor koszarki, która brała udział w ustanawianiu rekordu Guinnessa w ciągu 8 godzin około około 100 hektarów. Proszę pana, jakie są pańskie emocje z tym związane? No bardzo cieszę się z tego, że udało się to osiągnąć. Warunki, tak jak Państwo sami widzieliście, jednak są ciężkie, dużo kretowisk, poryte darni przez dziki. Nie w jednym kawałku, tylko w kilku kawałkach więc dużo przejazdów, tak zwanych jałowych pustych, które też Płynęły na wydajność tego koszenia. Na pewno gdyby to było w jednym kawałku, to podejrzewam, że gdzieś ze 120 spokojnie byśmy hektarów osiągnęli. Maszyny sprawdzone, bo pierwszy model był zrobiony w 2000, jak dobrze pamiętam, w 2006 roku, więc za rok będzie 10 lat. Jak są, pierwszy prototyp powstał na specjalne zamówienie rolnika, po targa w kanoverze. Przyjechał, że chce taką kosiarkę, żeby jemu zaprojektować, dał zaliczkę. No i właśnie w lutym zacząłem projektować, pod koniec kwietnia był zrobiony prototyp i do dzisiejszego dnia ta maszyna kosił tego człowieka. Tam setki hektarów, wykosił parę tysięcy. Parę lat temu przeszło u nas gruntowny przegląd w firmie. No i tak to tak się zaczęło. No potem no oczywiście to są tak zwane solówki. W tej chwili największy tak jak na zdjęciu, to jest zestaw z transporterami, ze spulkniaczami. No to już jest wyższa jakby półka trochę, nie bardziej skomplikowana maszyna. Ja obserwowałem pokaz od samego początku, przyjechaliśmy tutaj przed rozpoczęciem, przed startem. W dniu dzisiejszym ustanowiliście rekord Guinnessa, pańska kosiarka, pan jako konstruktor, przechodzicie do historii, co to dla pana znaczy? Bardzo dużą satysfakcję w szczególności, no bo jednak coś zostanie na tym świecie, podpisany moim nazwiskiem, można tak powiedzieć, nie? Oczywiście, żeby nie prezes solarski, tego byśmy też nie osiągnęli, bo to jest obopólny sukces, mój jako konstruktora i właściciela firmy, że po prostu zaryzykował, przyjął te wyzwanie wtedy właśnie od tego rolnika i dzięki temu się rozwijamy, no idziemy dalej do przodu, tak mogę nadmienić, że pracujemy nad jeszcze większym zestawem, nie wiem, na następny sezon prawdopodobnie będzie testowana. To będzie zestaw czterech kosiarek ciągnionych z tyłu na wózku jezdnym i plus kosiarka czołowa z przodu, więc też tak jakby pod specjalne zamówienie klienta Robimy e, praktycznie prace projektowe są już tak bardzo dosyć w 70-80% e, zaawansowane. Mhm. Także w tym roku może jeszcze uruchomimy wyrób ten prototyp, zrobimy i będziemy testowali już także od nowego sezonu jak tylko wyrośnie trawa będziemy testować. Szerokość koszenia w granicach 14 metrów. Czy w jakiejś najbliższej perspektywie planujecie poprawić swój rekord Guinnessa, który ustanowiliście? Podejrzewam, że jeżeli konkurencja poprawi nas to na pewno będziemy się starać przebić konkurencji. Bo nie, nie chcemy się wierzyć, że konkurencja jednak nie podejmie tej rękawicy rzuconej przez nas i nie spróbuje pobić tego rekordu, poprawić. Życzę Panu i, i całej firmie samych sukcesów i nowych rekordów Guinnessa i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.